Szymasz Aha. Powiedz co więcej Powiedz co więcej Powiedz co A więcej 47 Bo? O Życie jest brutalną walką Prawda kryje się za woalką Więc sprawdź ją wspólnie z jogmanem. Zgodnie z prawdą elegancką Choć samiam się z gandą, Utkwiło to w dyni i każdy tak ma Że złoczyni, a wie ile lat ma Że nieraz bliscy mówili byś nie dotknął bagna A skiekałeś to drogą i zatykłeś jak magna Ale wciąż idę do celu Nie idę tam gdzie szczury czyli do tunelu a o tam wielu też byłem w szeregu Ale odstąpiłem przyjacielu Jakiś czas temu na wieki wieków Am I dalej rzucam, rymam i spuca Stale kształcę mój talent i wchodzę z nim do buta Nie dla pieniędzy i nie dla sławy Więc słuchaj, zabrać brać wiedzy i być mił tak by większy był utarg, by przyjaciół mieć przy nie siąka. Co na z ruch, a nie tego co strzela z by celem nie była pucha A dobrobycie, więc czasu ułożyć swe życie Jak ja, remiel na bicie MSB produkcji Brzmią nieprawdopodobnie, więc to chodzi do konsumpcji Więc pod nie nawijaj wiarygodnie o korupcji O tym, że rząd pada na i potrzebuje instrukcji Choć wciąż biorą dla siebie by w konstrukcji państwowej Galapra im się cieszy dopóki alkohol na stole Los nieraz podstawi nogę, unikam tego jak mogę Choć w miejscu nie stoję tego co będzie się. Pytasz co więcej, co słychać? Jakoś to płynie i nie interesuje mnie, kto komu co jest winien, mam. Dość rozkłoniec, spaliłem swój wilczy bilet. A ty, synek, zrób coś, a nie pierdolisz tyle, chcę wykorzystać chwilę, Da on prawdziwy rap, gdyby zawisz mogła zabić, to blizbę dawno piach. Pierdolę krach na giełdzie, pierdolę strefę euro. Narodówki zabiorą nam suwerenność Lukasuro widać w kanach, a dla Polski to luksus który farma że jedziemy na jednym wózku walka przeciw ubóstwu, to jedna wielka blednia, niedługo zapomnimy, co znaczy klasa średnia bron z Rosji do Syria świat przymyka oko NZ zamkną mordę, witaj wolne euro czas, rozjewać motło pytasz mnie jak to widzę, czas na rewolucję więc wejdźmy na ulicę wciąż odbiór jednostronnego komunikatu po pereloskie patum dla niektórych to tu możesz przewinąć bratu że tutaj jest najgorzej, gdzie wielu może orzec, że precedens to wzorzec ludzi ze względu na jedy... Ten fakt, że nie mieli wpływu na to, gdzie ich wydano na świat Brata, zapięcie brat, by mieć władzę nad światem Nie muszę być prorokiem, by przewidzieć tu upadek masz wyjebane na to, co było kiedyś A ile razy obszali deskę, na której siedzisz rząd Kolaboruje z wolną telewizją, plasą Bo najłatwiej się steruje ślepą i ciemną macą Ślepą i ciemną macą Szlepą mi ciemną masą!